POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 20. Pierwsze razy bywają magiczne. Nigdy nie zapomnę swojego pierwszego podcastu. Mam również nadzieję, że podobne odczucia miały i mieli goście warsztatów z Podcastoneu. Oto ich pierwsze podcastowe opowieści na temat ulubionych filmów. Po kolei e, jestem Edward. Jestem Zuzia. Ja jestem Kamil i rozmawiamy w dniu dzisiejszym w ramach naszych warsztatów o naszych ulubionych filmach. I teraz pojawia się bardzo ważne pytanie, kto chciałby zacząć? No, mój ulubiony film jest taki jak Mr. Nobody. O czym to dokładnie jest? To o człowieku, który pamiętał wszystkie swoje życie. Na... On był ostatni śmiertny człowiek na ziemi, tak. a wszyscy już byli bezsmiertni Aha. i on pamiętał swoje życie od urodzenia do urodzenia i co będzie w przyszłości. Czyli tak jakby cały ten taki. Cały taki i swój wybór po w tym życiu, który on e, robił, nam no. Aha. Bo on tak jakby z tego z śmiertelnego do nieśmiertelnego się w, jakoś tam przenosi, tak? Tak, tak. Co zrobić tam? E, tam. Aha. Pojechać z tej drogą, czy innej? Czy wino. E, tak, i tam z, na przykład. E, z jakiej e, dziewczyny pójść tam do kina czy tak. tam do, m, potańczyć Aha. i wtedy wybór, e, która dziewczyna jego będzie życie. jego żoną. I tam, e, Czyli w zasadzie całe jego życie do przeanalizowania, czy ma iść tymi drogami, czy innymi, czy innymi, czy innymi, czy innymi. Tak, tak, tak. Moim no To jeden z moich ulubionych filmów, e, może na którym nie zawsze się skupiam na tym, co jest najważniejsze. W tym filmie po prostu nieuszczęśliwe to jest Amelia. E, ponieważ... E, znany ze słyszenia film. Znany, muzyka też bardzo znana. Szczególnie jest on o dziewczynie, która stwierdza, że będzie uszczęśliwiać ludzi. Może dlatego też ten film e, i mnie jakoś w jakiś sposób uszczęśliwia. E, poza tym jestem też związana trochę z miejscami, w którym była nagrywana. E, między innymi Amelia, między innymi ten bar, do którego przychodziła ten taki grafik. E, Pracują tam moi znajomi, i jak bywałam w Paryżu, to między innymi e, też bywały tam znajomych. Tak, z... tak. <laughs> przez, przez moją przyjaciółkę poznałam tam właśnie ludzi. E, I po prostu jest to bardzo klimatyczne miejsce na Pigalu w Paryżu. E, i, I zawsze, jak oglądam ten film, słyszę muzykę, to wracam też wspomnieniami do tego. Więc, e, nie skupiając się nawet na samym filmie, to po prostu on sprawia, że jest, że, że po prostu wracam do miłych chwil. I... Generalnie fabuła tego filmu opiera się na tym, że Amelia znajduje w swoim domu. Kwiastno, ale. Słucham? No z, e, tak, że ona znajduje ogólnie tam tą całą teczkę. Tak, i, i... potem. Tak, On prostu... daje tu teczkę i ktoś jest tak bardzo wdzięczny, że ona postanawia po prostu to robić, wszyscy tak, ludzi. ludzi. Tak, tak. E, więc, e, więc mówię, że sam, sam film po prostu jest tak sympatyczny, jest, e, jest myślę, że warto obejrzenia przynajmniej raz, bo, bo jest naprawdę bardzo klimatyczny. I dla samej też muzyki to jest przepiękne. Mm -hmm. Ale mówię, ja głównie lubię ten film, to jest taki jeden z wielu, ale głównie mm, lubię ten film przez moje właśnie osobiste wspomnienia i osobiste jakieś rzeczy, które, które gdzieś tam zupełnie nie związane z filmem, ale nawet z miejscami, czy e, właśnie bardzo, bardzo miło mi się go oglądać za każdym razem, chociaż już nas razem. O, czyli ja. Tak. A, na pewno wszystko co związane z braćmi Mikołem czyli w zasadzie od ich bardzo wczesnych filmów, bo zaczęli od mariażu z kryminałem w taki bardzo oryginalny sposób, czyli Fargo później pracowali z wieloma, później z a, tym Włochatym, jak on się nazywał w każdym razie jakoś tam się nazywał zrobili z nim bodajże dwa albo trzy albo nawet więcej filmów drugim po Fargo filmem, którego nie pamiętam tytułu, tym o dywanach, eee... B. Klebowski, przepraszam bardzo. W każdym razie po Fargo był B. Klebowski, później bardzo dobrym filmem, który chyba moim ulubionym ze wszystkich filmów braci Coen był eee, Bracie gdzie jesteś? Chyba tak jest polski tytuł, O oh Brother, Where Are You? I ostatni film Przynajmniej w każdym razie ostatni film, który widziałem ich, to był True Rind, czyli Wspaniałe, Prawdziwe Męstwo. No to jest western, będący remake'iem, westernu bodajże z lat 50 albo 60 Nie wiem, jeżeli chodzi o taki mój osobiście ulubiony film Braci i Koen, to jest... wracać? No właśnie, jakbym tak miał wracać, to na pewno O Brother, Where Are Two czyli Obracie Gdzie Jesteś chyba jest taki polski tytuł, bo to jest cholera, film Będący. autorzy na samym początku deklarują, że film jest oparty na Odysei Homera to jest połączenie takie bardzo dziwne trochę westernu trochę filmu obyczajowego trochę filmu, filmu nowo trochę muzykalu w zasadzie Kilka typowe dla braci Koen: pomieszanie wszystkich gatunków, poszukiwanie tak jakby swojego własnego stylu, czyli możemy o tym filmie powiedzieć gatunek bracia Koen. W filmie mamy trzech zbiegów, którzy uciekają z łańcuchami z farmy, takiego obozu pracy, mamy lata 30., czasy wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, czasy prohibicji, czasy gangów, czasy napadów na banki i tych. Trzech przyjaciół ucieka z tego obozu pracy, tego więzienia w Stanach Zjednoczonych i wyruszają na poszukiwanie e, podobno zakopanego skarbu, który jeden z tych uciekinierów, tych oskarżonych przekonuje, Jakoby wiedział, gdzie on jest zakopany. Ponieważ okłamuje niejako. Szczegółów nie chcę zdradzać, fabuły, bo to jest naprawdę dobry film i naprawdę polecam, wzią, więc... polecam go obejrzeć. To jest to stosunkowo nowy film. On jest z 2003-2004 roku. Na pewno... W każdym razie i we trzech wybierają się w podróż, poszukując tego skarbu i po drodze natrafiają na najbardziej absurdalne postaci najbardziej ikoniczne postaci, jakie tylko natrafić mogą. A więc natrafiają na farmerów, którzy bronią swojej ziemi przed zajmowaniem przez banki, ponieważ mamy czasy wielkiego kryzysu. Eee, trafiamy bodajże na gangstera jednego z najbardziej znanych, Bush Nelsona. I razem z nim napadają na bank, ponieważ to był chyba najsłynniejszy oprócz Dillinger'a na człowiek napadający na bank. Spotykały się, muszą walczyć z Ku z Klanem, muszą, spotykają się z baptystami, którzy akurat organizują krucjatę nawróceń, spotykają się... Akcji. A no właśnie, bo to jest film, który trochę jak Forrest Gump, bardzo dużo mówi w taki bardzo oryginalny musicalowo-obyczajowy, komediowy, dramatyczny sposób właśnie odpowych o tym wszystkim, co w latach 30. W USA moglibyśmy spotkać, czyli kwestie rasizmu muzyki, muzyki country, muzyki blues, religii, obyczajowości, problemów. No, więc myślę, że to na pewno... A czy na przykład właśnie jak tak dużo się w tym dzieje w filmie i, i tak opowiadasz, że akcja jest no bardzo, bardzo zbudowana, czy to nie przetłacza trochę? To znaczy, jak to opowiadam, to być może i przytłacza, ale nie. Tak naprawdę film ma bardzo jasną konstrukcję, bo przychodzimy w zasadzie... Film ma o tyle jasną konstrukcję, że każda scena mogłaby być tak jakby własną historyjką, prawda? Film nie... To jest około dwugodzinny film, z tego co pamiętam, który nie dzieje się od sceny do sceny, tylko tak jakby od opowieści do opowieści. Przychodzą w jedno miejsce, trafiają na jedną osobę, odgrywają z tą osobą pewną sytuację, pewną scenkę i po czym przechodzą do następnej sceny. I w zasadzie pod koniec to jest tylko bardzo krótko podsumowane, więc konstrukcja tego filmu jest najbardziej, jak najbardziej klarowna. Bardzo klarowna. Trochę jak Full Metal Jacket, który jest podzielony na dwie części, czyli trening i samą wojnę. No to ciekawe. No właśnie. Kędziesz więc... w takim razie. Myślę, no, że to. jesteśmy przekonani i do Mr. Nobody, i do Emeli, i do braci KN. Emeli naprawdę polecamy. I braci KN naprawdę polecamy. Nie tylko Brother de Where Are You, ale też wszystkie inne filmy. I Mr. Nobody polecamy. zapraszamy jest... wszystkich do oglądania <śmiech> tych filmów. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. I dziękujemy. I mamy nadzieję, że coś tam się nagrało. Y witaj. No cześć. Ja jestem, ja jestem Konrad. mi. No dobra, no to zacznijmy od początku. No to, nie. Co, co mógłbyś powiedzieć o swoim ulubionym filmie? Spokojnie, nie denerwuj się. Bulka. No, no, także także, powoli, powoli, spokojnie. E, także tego i właśnie. No wiesz, ostatnio wczoraj oglądałem fajny film. E, co, co to był za film, powiedz? 13 Grzechów. Oglądałeś? 13 Grzechów. Coś mi, tytuł, coś mi tytuł mówi, co nie pamiętam. Mm. No powiedz o nim. Mogli gościu. Ma, e, to się wytnie. To, to się wytnie? <głos> tak. Ma, ktoś się ma tak naprawdę, powiedzmy, łagodnie Więc... spierdolone życie. Choć tego nie, w sumie nie czekaj, bo takich słów nie, ma, nie można. To jest, to jest luźna rozmowa. Luźna rozmowa, spierdolony. Tak. No powiedzmy. I to idzie na ten. No to będą ten, e, przerwniki pi-bip, pi-bip, albo wrona go abstrakuje. No i ten no, ma trudne życie tak naprawdę i, i, i w pewnym momencie dostaj telefon. Mhm. Mm, od gościa, który e, proponuje mu hajs za, za, za, za zadanie. Pierwszą, mhm. za, z pierwszym zadaniem, które rozpoczyna jest jest zjedzenie muchy za co dostaje tysiąc dolarów. Ale to jest coś takiego, że cały czas kolej, co, co kolejne zadanie jest to co coraz trudniejsze, trudniejsze zadanie, tak? Aż dochodzi mm, do tego, że na przykład musi kogoś zabić, tak? Czy na przykład e, e, e, nie wiem, musi... głupie, gu, gu, ale... Podejmuje przykład, wyzwania ta, za pieniądze tak? Po tak, tak. I dostaje. I automatycznie przelewają Poza za, za mm -hmm. zadaniem masz jest na koncie. Tak, tak. I, i w ogóle to w tym filmie jest. W tym filmie chodzi o to, że chodzi o przemianę człowieka, mm -hmm. tak? Jak w łatwy, w łatwy sposób możemy poprzez innych e, możemy tak naprawdę się przemienić, e, tak? Przez wpływ. Poprzez, tutaj właśnie w ciekawostku jest to, że e, Głównym czynnikiem tej przemiany jest hajs, tak? W sumie no, to jest tak. najprostsze, tak, bo tak. hajs bardzo zmienia ludzi to w życiu prawdziwym. I, i, i, i, I to jest właśnie ciekawe, że ten kościół, ten hajs, on się decyduje. Wie, że to jest złe, ale to jest taka manipulacja i nawet pod końcu... Manipulacja, ale i też motywacja. Pieniądze motywują tak, tak, do zrobienia tych, tych rzeczy. I jednocześnie mm -hmm. motywują w to w taki sposób, że on ma w sobie tą agresję mm -hmm. y, i cały czas chce, chce, żąda więcej. I to jest właśnie takie o tyle niebezpieczne, że... Znaczy, pod koniec filmu nawet ten kościół, seks stwierdził, y, inny bohater, y, tylko filmu stwierdził, że... właśnie chodzi o to o samą przemianę. Nie chodzi o to, że to jest gra, tak? Ale nie chodzi o grę, bo to jest tak naprawdę gra, to jest najmniej ważna rzecz w tym filmie. Tylko chodzi o przemianę człowieka i to fajnie można przełożyć na życie, tak? Jak, nawet poprzez otoczenie innych, tak? Jak cały czas próbujemy i tak dalej, widzimy na przykład, jesteśmy w jakiejś grupie typu, nie wiem, jakaś subkultura, tak? Jesteśmy i co? No i na siłę próbujemy się troszkę przemienić, nie, podpasować, podpasować jak, a jednocześnie smując się w tym ten, automatycznie samemu mózgu przedstawiamy co nieco i sami stajemy się takimi osami, sami napędzamy Bo się w tym filmie chodziło o to, ale też ma... Yy, to jest Nie pamiętam w ogóle yy, reżysera, twórcy tego filmu, nie pamiętam, ale... Często było, a, był przedstawiony symbol, krzyż, często, Aha, krzyż. tak, i tutaj ma, można to też pod filmie, pod Kościół. Mm -hmm. y pod religię y po prostu. Tak, tak, no, ale sama nazwa, 13 Grzechów, mm. więc... No już, to się samowiąza. Tylko wiąże... na temat religii kościoła nie będę się powiadał bo to też jest w sumie, to może seria podciągnąć, bo to fajny, w ogóle to jest fajny materiał swoją drogą. Yy, Może coś świetnie opracować, ale. To jest tylko rozmowa, podcast. Nie mamy to jest, czasu. To jest tylko podcast. To jest, to jest tak w każdym razie war polecenia. Yy, bo się szybko dzieje. Tak fajnie wciąga, wciąga. Bo jesteś ciekawy yy, tego filmu, co jak i dalej. W tym momencie tak naprawdę to jest spoiler. No tak, Wiedziałem o co chodzi, ale to jest rozmowa. <grym> sceny, ale ale... zaciekawiśmy tym yy, filmem yy, i tak. na pewno go zobaczę. Nie go nie oglądałem jeszcze chyba. Tak, mi się wydaje, że chyba go nie oglądałem. Właśnie też tak to, bo pierwsze lepsze, szukam filmu. Jakiego? Nie wiem. Mm -hmm. y dobra, włączam dziewiątą stronę i <głos> szukam szukam. Dobra, ten. ten. Akurat ten. ten. Ja tak szukam filmów, bo ja rzadko oglądam. No? Jeśli już szukam albo szukam najwyżej oceniany na filmwebie. Aha, albo, tak, tak. Y tak, albo.. Pierwsze lepsze, Zemka Moczy, numer 9, strona, ta, okej, okay. ten film i, i, i. Może <grym grym grym> się przyłączy do Może się panu przyłączy. Tak. no to wszystko już na temat filmu, czy jeszcze byś coś chciał powiedzieć? Ja, chyba tak, było O czym ty jeszcze mówisz? No ja mogę cały film zaspojerować i tak dalej, ale po co tak? Lepiej właśnie, wydaje mi się, że warto obejrzenia, ja bym wysoko ocenił ten, ten film, mm -hmm. bo to jest ciekawy, nawet an, antropologicznie można, wiesz, to fajnie, ten, w ogóle to jest świetny film do opracowania. <grym> tak. <grym> Może serię zaprosimy. <grym> Może zaprosimy, tak. na no. temat filmu z nią. Logicznie? Logicznie. logicznie. Logicznie. do tego podejdzie. Za logicznie. A twój film? Mój ulubiony film? Tak, jak twój ulubiony film. Pojrzałem w życiu bardzo dużo filmów. Zazdroszczę. Naprawdę, Zezdroszczę. jestem kinomanem, oglądam setki, ja pochłaniam te filmy za koleją praktycznie. Kiedyś pamiętam, ja była taka, to znaczy jest taka strona jak Zalukaj TV. Było coś takiego jak licznik, wyświetleń, filmów, które obejrzałem po prostu. I Dla mnie ten licznik w trzeciej gimnazjum zaczął się na liczbie 940 iluś tam filmów i od tamtej pory mi nie liczy po prostu. To tak mi się wydaje, że na samej tamtej stronie obejrzałem, no powiedzmy, dobre ponad 2000 filmów wow. plus seriali jeszcze. Plus jeszcze do, do, dodatkowo dochodzą filmy z YouTube'a, co są powstawiane. Ale dobra, no to tak, moi, mój ulubiony film to jest ogólnie trzy części Ojca Chrzestnego. Jest to film opowiadający o życiu, o no, życiu mafii, ale najbardziej tam jest, tam cały film wiąże się wokół rodziny. Najważniejszym tym, najważniejszą rzeczą w tym filmie jest rodzina, kult rodziny. W pierwszej części filmu, pierwsza część filmu zaczyna się od tego, że jest ślub córki Bosa, ojcu znaczy bosa, ojca chrzesnego, tytułowego bohatera, który w dniu swojej córki przyjmuje wszystkich swoich przyjaciół i nie może im odmówić przysługi. Ale y, zamian za dozgonną przyjaźń on wykonywał dane usługi. No i po prostu przychodzili ludzie, którzy dziękowali mu za to, że, mu po, że pomogli w interesach Jakiś Przyszedł y, jeden pan, który był bodajże grabarzem i był bardzo zbulwersowany faktem, że po prostu jego córka została brutalnie pobita przez dwóch mężczyzn i po prostu prawo w Stanach nic im nie zrobiło, tylko po prostu wydało im wyrok tam w zawieszeniu i tak i nie tak. I po prostu on szuka sprawiedliwości u ojca chrzestnego. No i po prostu tam zrobił mu, ojciec chrzestny zrobił mu też taką pogadankę filozoficzną, że dlaczego nie zaprosił go na kawę, chociaż, że jest ojcem chrzestnym jego tam córki, bo nie córki, ty, córki chyba, córki, tak. Jego jedynej córki, no i po paru minutach ten po prostu się przyłamuje, całuje ojca chrzestnego po rękach. No i ojciec chrzestny zgadza się na wykonanie tego zadania. Poleca tam te zadania jakimś tam po prostu innym ludziom, nie z jego rodziny, cał rodziny. Ojciec chrzestny miał, miał czworo dzieci, bodajże miał trzech synów i córkę. No to tak w tej pierwszej części jest wesele tej jego córki no i zjeżdża z Ameryki najmłodszy brat nie pamiętam kurczę, nie pamiętam jak on się nazywał wypadł on z głowy ale przyjechał, jego najmłodszy, przyjechał jej najmłodszy brat, który był bardzo zasłużonym człowiekiem jeśli to znaczy człowiekiem, był zasłużonym żołnierzem po prostu ale on z daleka trzymał się od interesów rodziny. Czyli interesy rodziny wiązały się z różnymi machlejkami, zabójstwami. On po prostu stał obok, ale. No, z, postępu, dawać, że Tak. Dalej w filmie zauważamy, że. Ojciec Chrzestny zostaje brutalnie zaatakowany przez konkurencyjną rodzinę, która po prostu nie chciała się podporządkować. I wtedy zauważamy, jak jego najmłodszy syn po prostu się zmienia i jednak wstępuje, wraca, wstępuje do tej wielkiej rodziny i chce po prostu przejąć interesy. Po prostu ratował ojca w szpitalu, to była pierwsza rzecz. Później zabił e, najważniejszego policjanta w ogóle w tym e, w tamtym mieście w Stanach Zjednoczonych, tylko nie pamiętam, czy to było New Jersey, czy to było, ale mniejsza z tym. I jeszcze też właśnie zabił tego konkurencyjnego bossa. No i wtedy widzimy jak, e, a już sobie przypomniałem, nazywał się Michael. Michael wtedy się tak zmienia, podchodzi do tego, no do interesów rodziny, tak jak powiedzieć, no po prostu przyjmuje je. I Michael też miał nieciekawe życie, bo musiał uciekać przez to na Sycylię, bo musiał po prostu się ukryć, zniknąć od mediów, od wszystkiego. Znaję tam pewną dziewczynę, w której się zakopuje. Dochodzi też do takiego momentu, że po prostu bierze z nią ślub, ale ta sielanka nie trwa długo, bo przeciwnicy, inne rodziny, po prostu dowiedziały się, że on ma... To znaczy, że on znajduje się na tej Sycylii i organizuje taki zamach, że po prostu jego żona, która bardzo lubiła uczyć się jeździć samochodem, jeździła tak sobie dookoła placu i po prostu zawołała go, żeby on przyszedł, popatrzył jak ona jeździ. W tym momencie wybucha samochód z tą jego żoną. Ja wtedy się załam... To znaczy załamuje, jest mu bardzo przykro i jak najszybciej wraca do tego, do Stanów. No i co tam dalej się zaczyna? No zaczyna się, tak w sumie wojna. wojna gangów, to była wojna rodzin. I, a mam takie pytanie, czy, czy ten film odzor, odzorowuje prawdziwy standard. prawdziwą taką standard, taką Prawdziwą rodzinę. Prawdziwą włoską, włoską rodziny, rodzinę. Tak? Czy to jest ten Naprawdę? Czy? tak, tak, tak. On wszystko pokazuje jak było na przykład wesele, tej jego siostry Michaela. Zjechała się cała rodzina, e, rodzinne śpiewanie kultowych e, znanych tych e, pieśni włoskich. Wszyscy się bawią razem. E, po prostu, no tam kult rodzinny jest no, super przedstawiony, tak jak jest naprawdę. I obyczaje. Film godny polecenia, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak e, po prostu... Zajmują się Włosi, swoją rodziną i jak dbają, że zrobił wszystko dla bezpieczeństwa swojej rodziny. A no, Tak się ciekawe, Polacy są tacy czy nie? Słucham? Polacy. Polacy? Tak. To ja wiem, może na takich bardzo odległych wsiach to może występować coś takiego. Mhm. No zacznijmy od tego, że Polacy to też śmieszny naród. No bo jest śmieszny, no każdy Polak jest inny, każdy kombinuje, każdy jest inny. Ale to tak ogólnie to jest też trochę trudne pytanie, bo to zależy od regionu, w którym Polacy mieszkają. Na przykład no, ja pochodzę z bardziej stron Białej Podlaski, między Rzece Podlaskiej i Białej Podlaskiej, to jest jeszcze województwo lubelskie, no ale to, to określamy, że to jest Podlasie. No to u nas kult rodzinny, no to jest ważną rzeczą, bo zawsze jak są jakieś ważne ceremonie rodzinne, czy po prostu urodziny, to zjeżdża się ta rodzina. Chociaż też nie zawsze, bo nie każdy może po prostu zjechać. No ale święta, to zawsze obchodzimy tak no, kucznie I zjeżdżamy się i zabawa trwa. A co jest fajne, bo tak naprawdę wielu ludzi młodych, Teraz też nie odchodzi od tego i, i, i właśnie odchodzi od tej tradycyjnej strony. Mm -hmm. To jest coś takiego, że, że chyba wadą. To może być wada. Części, Mi się wydaje bo, też, że. To bo jest... zapominamy o swoich tradycjach, o tak, swojej rodzinie. Tak, to właśnie, zapominamy o wszystkim, a nie ukrywajmy, rodzina jest najważniejsza. No tak, tak, tak. Choć i tak po sobie mogę stwierdzić, że i tak pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami się nie zgadzam. Bo jestem mm -hmm. wychowany w romiańskiej rodzinie, w Polsce mm -hmm. i też cały czas ja byłem wychowany w taki sposób, że rodzina jest najważniejsza, tak? Mm -hmm. Tyle, że ja w tym momencie pewny, z pewnymi rzeczami się nie zgadzam i staram się to troszeczkę distansować. Aha. to jest coś takiego, że to jest pytanie, czy to jest... Zachowujesz się jak tradycyjny, przy, Boże, jak przeciętny taki nastolatek? W sensie, Boże, już nie jestem nastolatkiem? No już nie. Ani. To jest straszne. <śmiech> Czas leci. Niestety. Czas leci, Boże. <śmiech> Czy właśnie. No nie wiem, coś jeszcze powiedzieć. Masz jakieś pytania? Czy mam? Czy masz? <śmiech> nie, ja już nie mam więcej pytań. Smy... Tak więc y, bardzo bym podziękował. Ja też bym się Za tą rozmowę. Ja również. Dziękuję I do, do usłyszenia. Do usłyszenia niebawem. Niebawem. W świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.